Dzisiejsza polityka Zjednoczonego Cesarstwa pozostała polityką pruską, która nigdy nie dążyła do zjednoczenia Niemiec w tym sensie, w jakim zjednoczenie Włoch się odbyło. Prusy odegrały rolę piemontu niemieckiego w ten sposób, że na rozszerzonym należycie własnym terytorium pozostały Prusami. Umocniły swą organizację w duchu tradycji pruskich, a następnie przygotowały związek z innymi państwkami Rzeszy w takiej postaci, żeby w nim sobie trwałą przewagę zapewnić. W stworzonym przez Prusy pojęciu państwa związkowego wszystkie kraje zjednoczonych Niemiec rządzą się same, ale nie mają swej polityki. Jedne Prusy prowadzą politykę własną i kierują polityką cesarstwa jako całości. Chcąc takie zjednoczenie Niemiec osiągnąć, trzeba było wyłączyć ze Związku Austrię, współzawodniczkę Prus, zdolną stworzyć przeciwwagę dla ich wpływu. To było stałym dążeniem Prus w ciągu XIX stulecia. To dążenie się urzeczywistniło przez Sadowe i Sedan. Niemcy, z wyłączeniem Austrii, zostały skupione dookoła Prus i pod ich politycznym kierownictwem przy pomocy krwi i żelaza, które Bismarck uważał za konieczne środki zjednoczenia. I dziś też, o ileby Niemcy katolickie chętnie widziały kraje austriackie w państwie związkowym, o tyle berlińskich mężów stanu to rozszerzenie państwa oznaczałoby Koniec przewagi Prus i protestantyzmu. To też wiele jeszcze czasu niezawodnie upłynie, zanim dokończenie dzieła Zjednoczenia Niemiec stanie się aktualnym dążeniem polityki cesarstwa. Przez długi czas polityka berlińska będzie wolała na innej drodze korzystać z poczucia solidarności niemieckiej i mieć na swoje usługi Niemców poza granicami cesarstwa. Jak dzisiejszy ustrój państwa związkowego, pozostawiający samodzielność mniejszym krajom niemieckim, do niego wchodzącym, oddaje ich siły na usługi polityki pruskiej, stawiając poza nią pierwszą w Europie potęgę, a usuwa Prusom przeszkody w ich polityce wewnętrznej, bo w Sejmie Pruskim przeprowadza się to, czego w parlamencie niemieckim nie dało się przeprowadzić. Tak istnienie Austrii z jej krajami niemieckimi, jako osobnego państwa, usuwa ją od wpływu na politykę Rzeszy, a nie przeszkadza nawiązaniu z nią ścisłych węzłów, zaprzysięgających ją do rydwanu polityki berlińskiej. Powyższe argumenty przeciw zamiarom wszechniemieckim na Austrię istniałyby nawet wtedy, gdyby ta była państwem czysto niemieckim. Tem większe mają one znaczenie, wobec olbrzymiej przewagi liczebnej w państwie Habsburskim żywiołów nieniemieckich, Słowian i Węgrów. Włączenie tych żywiołów do Cesarstwa Niemieckiego, gdyby było nawet możliwe, wytworzyłoby dla niego niesłychane trudności wewnętrzne, albo byłoby zmuszonym do zrzeczenia się charakteru narodowego państwa niemieckiego, albo też, gdyby go chciało utrzymać, to znalazłoby się w położeniu, o którym dają pewne pojęcie kłopoty Rosji lub nawet dzisiejsze kłopoty Prus z czterema milionami Polaków. Gdyby zaś żywioły nieniemieckie Austrii pozostały poza granicami państwa niemieckiego, uwolnione od związku z krajami niemiecko-austriackimi, musiałoby się w tej części Europy wytworzyć ugrupowanie polityczne, którego ośrodkiem nie byłaby Niemczyzna, jak w dzisiejszej Austrii, i którego silnym dążeniem byłoby przeciwstawienie się polityce Niemiec. Z tych wszystkich względów istnienie dzisiejszej Austrii, Austrii z przewagą Niemczyzny w swym wewnętrznym ustroju, jest Prusom potrzebne, potrzebniejsze niż jakiemukolwiek innemu państwu. Polityka Zjednoczonych Niemiec rozwija się dziś w dwóch kierunkach. W pierwszym, na kontynencie europejskim jest ona przede wszystkim, jak wspomnieliśmy wyżej, dalszym ciągiem polityki Prus. I dążąc do rozszerzenia wpływu i panowania Niemiec w tej części świata, nie spuszcza na chwilę z oka tradycyjnego celu utrwalenia przewagi Prus w świecie niemieckim. Drugi kierunek, to nowa dziedzina polityki pozaeuropejskiej, Weltpolitik, droga, na którą wprowadza Niemców rozwój Zjednoczonego Cesarstwa, na którą weszli przed dwudziestu laty i na której, gotując się do odegrania pierwszorzędnej roli, naród niemiecki występuje dziś jako główny współzawodnik Anglii. To rozszerzenie zakresu polityki niemieckiej i zwiększenie jej napięcia przypisywane jest często Wilhelmowi II. Jego osobistym poglądom i dążeniom Niewątpliwie indywidualność cesarza wyciska na polityce Niemiec silne piętno Ale odbija się ona raczej w jej metodach Sam kierunek polityki, jej zaczepność, siła jej nacisku na inne państwa Jest wynikiem żywiołowego rozwoju narodu w nowych warunkach Jakie sprowadziło powstanie Zjednoczonego Cesarstwa i pod tym względem niezawodnie będzie ciągły postęp, niezależnie od tego, kto stać będzie u steru polityki i kto ją będzie reprezentował. Polityka Wilhelma II i księcia Bülowa, jakkolwiek mniej głęboka w planach i mniej dalekowidząca, nie tak zdolna do objęcia wszystkich przeszkód, jakie jej leżą na drodze, wreszcie bez porównania mniej zręczna w posunięciach, jest w przeważnej mierze dalszym ciągiem i rozwinięciem polityki Żelaznego Kanclerza. Jest to linia polityki niemieckiej, wynikająca z rozwoju sił narodu i potęgi państwa. Ci, co później przyjdą, muszą iść dalej w tym samym kierunku i mogą ich powstrzymać, tak samo jak dzisiejszych kierowników polityki niemieckiej, tylko Przeszkody zewnętrzne. Jeżeli dzisiejsze kierownictwo, w porównaniu z polityką Bismarka, jest gorące i niecierpliwe, jeżeli prowadzi częstokroć Niemcy na drogę, z której się trzeba cofać po natrafieniu na przeszkody, których się nie przewidziało, to niewątpliwie nie jest tu bez wpływu temperament i skład umysłu Wilhelma II posiadającego, zdaje się, wybitną skłonność do szybkich decyzji. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że cały naród niemiecki przy wielkim spokoju, równowadze i cierpliwej wytrwałości indywidualnego charakteru niemieckiego w swej zbiorowej psychologii jest dzisiaj gorący i niecierpliwy. Po roku 1871 Niemcy były nasycone jak mawiał Bismarck, używając ulubionego wyrażenia Metternicha, a główną ich troską było zachowanie świeżej zdobyczy terytorialnej oraz świeżo osiągniętej jedności politycznej i pozycji pierwszego mocarstwa w Europie. Bismarcka zajmowały z jednej strony wewnętrzne trudności konstytucyjne, kwestia zapewnienia dla swej polityki większości w młodym parlamencie Rzeszy, Usunięcie z drogi przeszkody, jaką był dla niego Kościół katolicki, z przyznanymi mu poprzednio w prusie prawami, kulturkampf, walka z polskością i z socjalizmem. Drugiej zaś strony usuwał on niebezpieczeństwo odwetu ze strony Francji, pracował nad wytworzeniem w Europie stosunków, przy których byłaby możliwa koalicja przeciw Niemcom. Będącym groźną dla wszystkich potęgą. Dzisiejsze Niemcy posiadają utrwalony ustrój wewnętrzny. Węzły jedności silnie zostały zaciśnięte, a postęp dążności pokojowych w Europie, zwłaszcza zaś we Francji, dalej rozwój rządów demokratycznych, uniemożliwiający planowanie wojen i doprowadzenie ich do skutków w gabinetach, Wreszcie wciągnięcie, zdaje się, bardzo trwałe Austrii w sferę polityki pruskiej usunęło w znacznej mierze ten koszmar de coalition, trapiący przez długi czas Bismarcka. Jednocześnie bujny rozwój sił narodu w dziedzinie ekonomicznej obudził nowe potrzeby i nowe aspiracje, a wzrost potęgi państwowej budzi coraz silniejszą wiarę w możność ich zaspokojenia. Niemcy od dawna przestały się czuć nasyconymi, a myśl polityczna narodu z zapałem i niecierpliwością szuka nowych zdobyczy. W tych warunkach indywidualność obecnego monarchy znakomicie wyraża zbiorowy nastrój narodu. Jeżeli Wilhelm II zwraca swą myśl z upodobaniem ku dziedzinie Weltpolitik, to dlatego że ta dziedzina skutkiem przemysłowego i handlowego rozwoju Niemiec stała się w ostatnich czasach sferą realną interesów niemieckich, powtórę zaś, że przed laty 25 środek ciężkości polityki międzynarodowej w ogóle zaczął się przenosić poza Europę. Silniejsze pchnięcie w tym kierunku dały właśnie Niemcy i to jeszcze za panowania Wilhelma I, kiedy Bismarck zainaugurował politykę kolonialną, której znaczenie z punktu widzenia pruskiego przez długi czas był lekceważony. Jeżeli dziś można powiedzieć, że Niemcy są głównym mocarstwem dążącym do naruszenia obecnego stanu rzeczy w międzynarodowym ustosunkowaniu interesów i wpływów, to na odwrót, po roku 1871 Niemcy były mocarstwem, któremu na utrzymaniu wytworzonego stanu rzeczy najwięcej zależało. Pomimo tej zasadniczej różnicy pomiędzy Niemcami dzisiejszymi, a ówczesnymi, uderzającą jest rzeczą, że fundamenty położone wówczas przez Bismarcka w jego stosunku do poszczególnych mocarstw kontynentu europejskiego i służące za oparcie jego polityce, z początku tylko obronnej i zachowawczej, po dziś dzień pozostały nienaruszonymi, tylko opiera się już na nich polityka, wyraźnie agresywna.